Dzień doberek jeszcze raz. Temat dzisiejszego dzielenia się to jest skarb w naczyniu glinianym. Ten temat się kształtował we mnie około dwóch tygodni. Od około dwóch tygodni i jakieś było moje zdumienie, jak patrzę w Facebooka. Facebooka tam informacja, że taki sam temat ma być mianowica. Niniejszym dementuję, że, że to. Że z kimś się tam umawiałam i to myślę, że to jest ciekawe zbieg okoliczności. Być może Bóg coś w tym temacie chce mówić do Kościoła. Tym bardziej jakby zachęcony byłem tym, żeby ten, ten temat podjąć. Więc otwórzmy sobie 2 Koryntian 4,7. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa jest z Boga, a nie z nas. Tak więc Pismo w tym momencie mówi, że my jesteśmy tym glinianym naczyniem, lecz w tym glinianym naczyniu jest pewien skarb. Teraz spróbujmy opisać sobie właściwości gliny. Jakie właściwości ma glina? Więc po pierwsze, naczynie gliniane jest kruche i łatwo jest stosunkowo stłuc. Prawda? Po drugie, glina jest plastyczna, łatwo poddaje się obróbce jakiejś presji, zwłaszcza wtedy, kiedy jest zmieszana z wodą. Glina jako grunt bywa niestabilna, My czytamy w Biblii, że, że nie buduje się, prawda, domu na piasku. Jednak w naszych warunkach jestem budowlańcem. Z moich doświadczeń wynika, że o wiele groźniejsza, jeśli chodzi o budowlę, jest glina nawodniona, tak zwana płynno że wtedy trzeba się nakombinować, żeby utrzymać budowlę na powierzchni. To wynika właśnie z, jakby z charakteru gliny. Kolejna charakterystyka, glina jest brudząca. Kiedy chodzę po budowach, i jest troszeczkę właśnie tak takie najczęściej gliniaste, właśnie gliniasta maź, że tak powiem, to jakbym nie chodził, to zawsze sobie buty upapram. Tak więc mam na zmianę. Ostatnia oczywista rzecz to to, że glinę wydobywa się z ziemi. Więc glina pochodzi z ziemi. Tak więc glina ma tutaj takie znaczenie, że jeśli chodzi o nas, to oznacza ona kruche ciało i niestabilną, chwiejną, podatną na zmianę, na jakieś presje duszy. Po prostu tacy jesteśmy. Glina więc oznacza tę ziemską cząstkę w nas, całą niedoskonałość, słabość, ograniczenia, które nawet niekoniecznie muszą oznaczać grzech czy być grzechem. I teraz zobaczmy sobie, czym jest skarb. W 4,6 werset wyżej jest napisane, bo Bóg, który rzekł z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Tym skarbem, który jest z nas, to jest właśnie Chrystus w nas, nadzieja chwały. To jest Boża chwała w nas. To jest Duch Boży w nas. To są dary ducha. To jest namaszczenie w nas, nad nami. To jest Boże prowadzenie. To jest Boża wizja w nas. I to jest słowo wiary. I to wszystko w kruchym naczyniu. Tak więc mamy doskonały skarb z nieba w niedoskonałym naczyniu. To jest istotne, istotna myśl. Bo wiecie, bo co się stanie, kiedy czystą wodę wpompujemy, znowu z mojej dziedziny, przez zabrudzony w środku rurociąg? Jaka woda wypłynie na zewnątrz? No już, już nie taka czysta jak wcześniej, prawda? Zanim ona tam wpłynęła. Tak więc dary ducha same w sobie są doskonałe, lecz mogą manifestować się przez człowieka w niedoskonały sposób. Ktoś może otrzymać słowolę od Boga, lecz może je przekazać w niedoskonały sposób. Mi się zdarzają raz lepsze, raz gorsze kazania. Dlaczego? Bo czasami jest w nim za dużo gliny. Dlaczego uwielbienie? Raz jest bardziej budujące, raz mniej. Dlaczego? Bo czasami jest troszkę za dużo gliny, innym razem jest dużo mniej tej gliny. Pytanie po prostu ile w tym zawiera się gliny, ile skarbu? I czy ten skarb nie jest czasem przykryty przez glinę? Dalej. Ktoś może otrzymać od Boga wizję, ale źle ją zinterpretuje i niewłaściwie zabierze się do jej realizacji. Co to jest? Glina, która nie pozwala błyszczeć skarbowi w pełnym blasku. Inny przykład. Ktoś może prorokować, ale tylko część z tego proroctwa pochodzi od Boga, reszta pochodzi z jego umysłu, z jego emocji. Po prostu się rozpali, napali i, i powie za dużo. Nie tyle, co Bóg chciał, żeby powiedział. Może tak się zdarzyć. Otwórzmy sobie dzieje 21.4. Pewien przykład z życia apostoła Pawła. Dzieje apostolskie 21.4. I odszukawszy uczniów, pozostaliśmy tam 7 dni, a niektórzy za sprawą ducha mówili Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy. Wiecie, ja myślę, że to było w ten sposób, że... Wolą Bożą było to, żeby Paweł szedł do Jerozolimy, żeby został uwięziony, bo Bóg najwyraźniej nie, nie znalazł innego sposobu na to, by zatrzymać Pawła po to, żeby napisał ponad połowę testamentu w więzieniu. Taka teoria. Więc czasami Bóg ma inne plany niż my myślimy. I widzicie, tutaj uczniowie coś, coś za sprawą ducha wiedzieli, że Paweł pójdzie do Jerozolimy i zostanie uwięziony, ale niewłaściwie to zinterpretowali, bo ostrzegali Pawła, żeby nie szedł. To samo dalej od 10 do 14 wersetu my widzimy tutaj, jak prorok Agabus prorokuje do Pawła, że tak, jak pójdziesz do Jerozolimy, uwiężą cię i będziesz, będziesz uwięziony. Co uczniowie powiedzieli na to? A gdy usłyszeliśmy, prosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. Ostatecznie wolą Bożą było, aby Paweł poszedł do Jerozolimy i został uwięziony, jednak w inny sposób zinterpretowali to uczniowie. Co to było? Ludzkie myślenie, niedoskonałość, glina. Tak? Wiecie, ja tak oceniam, że około 50% treści proroctw, które słyszałem w Kościele, nie pochodzi z Ducha Bożego, ale wypowiedziane zostały pod wpływem emocji prorokującego, pod wpływem tak zwanego zimnego czytania, a różne, różne, różne przyczyny z tego. Po prostu ludzie są niedoskonali. Nawet najlepszy prorok. Czasami może mieć chwilę słabości. Pamiętam Kenneth Hagin swego czasu. On mówił, że kiedy czuł się słabo, czuł się zmęczony, on przestał usługiwać, bo obawiał się, że przez jego słabość po prostu namaszczenie nie będzie działało. Podobnie czyniła Katrin Podobnie Czasem wiecie, zdarzało się, że Jongi wycofywał się z tego, czego nauczał. Po prostu publicznie oświadczał, że to, co powiedział, nie pochodziło od pana. I on, on z tego się wycofuje. To więc my widzimy, że jeśli Boży liderzy zdają sobie sprawę, że może się zdarzyć w ich życiu ta cząstka, która nie pochodzi z nieba, to dlaczego my mamy nie myśleć, że może się zdarzyć, że coś, co nie pochodzi z nieba, zamanifestuje się przez nas lub częściowo zamanifestuje się Boży dar, a częściowo coś my dodamy lub nasza niedoskonałość sprawi, że ten dar nie zamanifestuje się w, w doskonały sposób. Dlatego też na przykład Biblia wzywa nas do tego, aby proroctwa osądzać. Nie po to, żeby na przykład 1 Koryntian 14, 29, 1 Saloniczan 5, 19, 21, 1 Jana 4,1, nie po to, żeby proroka zlinczować, jak coś coś nie tak powie, tylko po prostu, żeby treść proroctwa osądzić. Amen. Po to, żeby uchronić się przed ewentualnymi głupimi krokami, kiedy bierzemy jakieś proroctwo do siebie i myślimy, że to jest od Boga, a podczas gdy to nie jest od Boga. I wiecie, oczywiście tu nie chodzi o to, żeby przestać teraz prorokować, nie zachęcać do prorokstwa. Biblia mówi, żeby, żeby dążyć do tego, do darów duchowych najbardziej prorokować, ale do tego, żeby właśnie zdać sobie sprawę, że człowiek, człowiek jest tą istotą ułomną, że czasami ten dar Boży, który jest w nim, w niedoskonały sposób się zamanifestuje z różnych powodów, generalnie z takiego powodu, że człowiek jest słaby, że człowiek jest tylko gliną. Niestety, póki tu żyje na ziemi to gliną będzie do końca życia I, i dlatego warto właśnie rozsądzać, tak jak Biblia dosłownie słowo rozsądzać o, oznacza oddzielać i po prostu oddzielać to, co jest skarbem, to, co jest gliną. Ja podałem przykład proroctwa, ale wiecie, tak jest z wieloma dziedzinami w naszym życiu. Tak więc nie, nie musimy jak pelikany łukać wszystkiego, to nam coś prorokuje, tylko po prostu warto to osądzać. W taki trzeźwy sposób, bez, jak, bez jakiegoś negatywnego nastawienia. Tylko po prostu w trzeźwy sposób rozsądzić, co wierzymy, że, że odnosi się do nas, a co nie. Trzeźwo oceniaj. Czy to, co zostało wypowiedziane do ciebie, było trafne, czy też nie. Wiecie, wiele razy ktoś do mnie przychodził z proroctwem, z jakimś słowem i różnie bywało z tym. Ja po prostu to rozsądzałem nie miałem problemu z tym, żeby jeśli to widziałem, że to nie jest do mnie, po prostu to odstawić. I okej, okay, w porządku. Tu, tu nie chodzi o to, żeby teraz powstrzymać ludzi przed tym, żeby prorokowali, czy, czy dzielili się słowem, dzielili się tym, co wierzą, że pochodzi od, od Boga, a, ale po prostu też warto sięgnąć po tą drugą stronę, że nie wszystko, co ludzie mówią, łącznie z kaznodziejami takimi jak my na tym miejscu, nie zawsze wszystko musi być idealnie, Idealnie z nieba. Ale to jest w porządku. Glina będzie w kościele. To jest częścią naszego bycia tu na ziemi. To jest normalne. Co nie znaczy, że kościół nie jest wspaniały. Amen. Dalej wizja rozumiana jako plan od Boga, plan z nieba, który ktoś ma do zrealizowania. Wiecie, znowu się spotkałem. Czasami ktoś, kto, kto dzielił się wizją ze mną, czasami to było od Boga, a czasami miałem wrażenie, że to jest jego, jego pomysł. I trzeba to umieć rozróżnić. Trzeba umieć rozróżnić glinę od skarbu. Wizja, nawet jeśli pochodzi od Boga, może być w gliniany sposób realizowana. I to musi być skorygowane. W ogóle, wiecie, wizja ma w sobie coś takiego, że ten, który ją otrzymuje, łatwo może popadać w pychę i zaczynać myśleć, że tylko on ma tę właściwą drogę od Boga. Wiesz, jeśli Bóg coś mówi do ciebie, daje ci jakąś wizję, to, to jest wizja dla ciebie, niekoniecznie obowiązująca w całej denominacji. I to jest ciekawe, wiecie, bo nawet taki ktoś, jak apostoł Paweł pisał w Drugim Koryntian 12,7, to jest właśnie taka pewna pułapka, na którą mało ludzi jest odpornych, ja chyba też nie jestem odporny, tak mi się wydaje. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Widzicie, Paweł miał jakieś objawienie, jakąś wizję, o której mówił wcześniej. I jak widzimy, Paweł najwyraźniej miał problemy z wbijaniem się w pychę w związku z, tym, z tymi wizjami, z tymi objawieniami. Bo Bóg uznał za stosowne to, żeby wbić cierń w ciało Pawła, tak jakby cierń. Bo myślę, że cierń to nie była jakaś choroba czy coś takiego, co dotknęło Pawła. Najprawdopodobniej to była jakaś grupa grupa Żydów, która chodziła za Pawłem od miasta do miasta i robiła dym na jego spotkaniach. Wiecie, jak Paweł przychodził do miasta, do jakiegoś miasta, widział te znajome twarze, mówiła: bo, o Boże, pomóż, znowu się zacznie. To był ten cier. To, co właśnie, myślę, osłabia dominację gliny w naszym życiu i w życiu Kościoła, to jest po prostu pokora. Pokora rozumiana jako dystans do samego siebie. Wiecie, można być pokornym i niekoniecznie smutnym. Można być pokornym, pełnym radości, pełnym pewności siebie, zdrowej pewności siebie. Podkreślę to jeszcze. To jest po prostu dystans do siebie. My czasami traktujemy siebie zbyt poważnie w naszej służbie, w naszym życiu i potrzebujemy do czasu, od czasu do czasu zdystansować się do samych siebie, Potrafimy potrafić się śmiać z samych siebie. W kazaniu na górze bodajże jest napisane błogosławieni, którzy umieją śmiać się z samych siebie, albowiem będą oni mieli ubaw do końca życia. Nie ma tego w, w tekście o kazaniu na górze, ale jest to prawda. Amen. Tak więc uświadam sobie, bo wiecie, my oczywiście nam łatwo oceniać jest kogoś. O, ten kaznodzieja, glina, sama glina, to uwielbienie. Co to jest? Glina. I zapominamy, że również my sami jesteśmy glinianym naczyniem. Warto, warto wtedy też zwrócić na to uwagę. Ja też jestem glinianym naczyniem. Może on jest glinianym naczyniem. Na, na pewno jest glinianym naczyniem, ale ja również jestem glinianym naczyniem. Każdego to dotyczy. Gliny to my pozbędziemy się w niebie. Tak więc dopóki my żyjemy tu w ciele, tu na ziemi, nie unikniemy gliny w kościele, choćbyśmy je, jak się starali. Zawsze coś tam będzie zgrzytać, zawsze coś tam się pobrudzi, zawsze coś tam pęknie, zawsze coś będzie niestabilnego, zawsze coś się zachwieje, ale to jest normalne. To jest część tego życia tu na ziemi. I to będzie część życia kościoła. Tak samo jak częścią życia Kościoła będą wspaniałe uzdrowienia, wspaniałe cuda, wspaniałe namaszczone kazania, spotkania, uwielbienia. To będzie się mieszać, to będzie się przeplatać. Oby więcej było skarbu, ale też nie zdziwmy się, kiedy od czasu do czasu zamanifestuje się więcej gliny. Co wtedy? Potrzeba to będzie zaakceptować i, i coś z tym zrobić odpowiednio do sytuacji. Coś zrobić żeby ten skarb się bardziej manifestował niż glina. Dobra nowina z tego drugiego Koryntian 4,7 płynie taka, że owszem, mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która przewyż... wszystko przewyższa jest z Boga, a nie z nas. Obietnica jest taka, że mimo gliny moc, która wszystko przewyższa będzie się manifestowała w Kościele. Nie jesteśmy skazani na brak mocy Bożej, jeśli będzie w tym trochę gliny. I nawet mimo tej gliny czasami chwała, Bo chwała Boża Boże będzie się bardziej manifestowała i czasem Bóg użyje również twojej niedoskonałości, twojej słabości. Pamiętam, jeden człowiek opowiadał mi taką historię z konferencji muzyków, konferencji uwielbienia. Zebrało się kilkaset, kilkuset uwielbiaczy, jakaś konferencja to była Rozpoczęło się wszystko perfekcyjnie, idealnie, zespół cudowny, tylko jednego brakowało. Bożej obecności, Bożego luzu, Bożego namaszczenia. Jakoś tak dziwnie było, to nie była wina zespołu muzycznego, robili wszystko tak jak trzeba. Robili wszystko zgodnie z tym, jak wierzyli, że trzeba robić. I nagle w pewnym momencie zaczęło się dziać coś dziwnego, któremuś członkowi zespołu trąbka jakoś dziwnie zaczęło grać. Tak patrzę na tą trąbkę, o co chodzi, jakieś takie strasznie dziwne dźwięki, śmieszne się zaczęły wydobywać z tej trąbki. Ten człowiek mówi, że do tej pory była taka, taka drętwa atmosfera, też każdy patrzył na siebie, prawda? I nagle wszyscy zaczęli się śmiać. Najpierw cicho, coraz głośniej, coraz głośniej. W końcu ten człowiek zrobił porządek ze swoją trąbką i ten, który mi opowiadł, mu powiedział, po tym, jak on to zrobił, takie namaszczenie stąpiło na Kościół. Nikt nie miał wątpliwości, że Bóg jest tu obecny. Bóg nawet takiej słabości może użyć. I dopiero wtedy się manifestuje Boża chwała. I jeszcze jedna myśl na temat skarbu, bo oczywiście niektórzy bardziej się skupiają na skarbie, nie zauważają tej gliny w sobie. Niektórzy natomiast za bardzo skupiają się na glinie, nie zauważają skarbu w sobie. Obie postawy są niewłaściwe. Potrzebujemy w tym pewnej równowagi. Wiecie, są tacy ludzie niestety wierzący w kościele, którzy siedzą ze zwieszonymi głowami i rozkminiają, jak to trzy dni temu wstali w nocy, szli do kuchni napić się wody, uderzyli się palcem w coś i powiedzieli motyla noga i przez trzy dni za to przepraszają Boga. Potępiając się, wpadam w złość, kiedy porównuję sobie, jak taki pan łysy w BMW siedzi sobie pewny siebie, zadowolony z życia, a taki chrześcijanin, a taki chrześcijanin siedzi zwieszony. Jakie ma podstawy do takiego samopoczucia ten łysy pan? No tak, no tak. rzucam teraz pewnym stereotypem. tak? A dlaczego chrześcijanin nie może cały czas siedzieć rozparty, zimny łokieć, uśmiechnięty, pewny siebie, bez jakiejś rozkminiania, że on trzy dni temu coś źle powiedział? Dobrze, źle powiedziałeś, przeproś za to, idź dalej. Bóg cię kocha. Nadal. Co ci da siedzenie i, i, i ciągłe wpatrywanie się w tą glinę? No dobra, zdarzyło się coś gliniastego. Okej, okay. dobra, uporządkuj to i spójrz na skarb, który jest w tobie. Nie musimy się ciągle gapić w glinę. Patrzmy się raczej w skarb, który jest w nas. Skarb, który jest w kościele. Wtedy też myślę, że to da nam moc do tego, aby ta glina, która jest w nas, która jest w kościele, aż tak bardzo nam nie przeszkadzała.